Witam Państwa na kursie dotyczącym programu rządowego bezpiecznej i Przyjazna Szkoła, który obowiązywał będzie w szkołach i będzie realizowany w latach 2008-2013. Rządowy program poprawy stosunku stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach obecny jest odpowiedzią na ten, który był, czyli program Zero Tolerancji dla Przemocy w Szkole. Program został wprowadzony z jednego powodu, gdyż poprzedni nie spełniał właściwie swoich celów które zostają mu wyznaczone proszę teraz przejść do kolejnego slajdu tutaj mamy pokazane najważniejsze i główne wady programu Zero Tolerancji do Przemocy według osób które stworzyły program "Przyjazna i Bezpieczna Szkoła został on poprzedni program został skonstruowany na potrzeby chwili czyli tak jakby pod wpływem emocji bardziej medialnie, więc nie spełniał on tak jakby swoich głównych założeń Zarzucono także, że nie, dokona, nie została dokonana diagnoza przyczyn zaistniałej tej sytuacji, głównie chodziło o przemoc w szkołach. I także nie przeprowadzono analizy przyczyn i nie wyciągnięto wniosków, czyli nie, nie działano na zasadach, yy, które stosuje się powiedzmy w planowaniu, gdzie mamy, coś się wydarza i wyciągamy z tego wnioski. Na kolejnym slajdzie, jak widzimy, program bezpiecznej przyjazna szkoła, jak widzimy, ukierunkowany zostało na budowanie szkoły wspierającej uczniów i jednocześnie szkoły wymagającej. Ten podpunkt wspierający uczniów jest tutaj głównym podpunktem najważniejszym.